To są informacje Polskiego Radia 24. Iran nie rezygnuje z konfrontacji z USA. Teheran odrzuca ultimatum Donalda Trumpa. Na drogach coraz więcej patroli po południu spodziewany jest szczyt świątecznych powrotów. Serbskie służby wykluczyły udział Ukrainy w sobotarzu gazociągu Balkan Stream. Wcześniej takie podejrzenie wysnuły Węgry. Minęła 10. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Władze Iranu odpowiadają na ultimatum prezydenta USA. Cieśnina Ormus nigdy nie powróci do normalnego funkcjonowania, poinformował Teheran. Donald Trump dał Irańczykom czas na odblokowanie szlaku transportowego w Zatoce Perskiej do wtorkowego wieczora. Korpus strażników Rewolucji Islamskiej w mediach społecznościowych poinformował, że na Ormus nigdy nie powróci do poprzedniego stanu. Sugeruje to, że Iran nie zamierza negocjować z Amerykanami, którzy chcą pełnego udrożnienia jednego z najważniejszych szlaków morskich świata. Ultimatum postawione przez prezydenta USA zakłada pełne otwarcie Ormus także dla jednostek pływających pod banderami sił Stanów Zjednoczonych i Izraela. Władze w Teheranie uznają je za wrogie. W ostatnich dniach irańskie władze stopniowo wydawały pozwolenie na bezpieczne przejście przez Ormus jednostkom pływającym pod banderami Omanu, Francji. Iraku. Teheran wykorzystuje sytuację w Ormus, aby wywierać polityczny nacisk także na sojuszników Stanów Zjednoczonych. Jeśli Iran nie otworzy do wtorkowego wieczora Ormus, Donald Trump zagroził rozpętaniem w Iranie piekła. Izraelskie wojsko przygotowane ma być do operacji, której celem jest zniszczenie irańskich elektrowni i mostów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Prawie 90 dzieci ginie codziennie w konflikcie na Bliskim Wschodzie, wynika z danych UNICEF. W sumie od początku wojny w Iranie zginęło niemal pół tysiąca najmłodszych, a prawie dwa tysiące zostało rannych. W tej chwili najbardziej potrzebna jest pomoc medyczna, by skutecznie ratować ofiary ataków mówił na naszej antenie Kamil Szwarbuła z w Polska. Jeżeli chodzi o taką realną pomoc, no to jest to pomoc medyczna i to jest dostarczanie przede wszystkim tych środków pierwszej pomocy, leków, ale też szczepionek. Kolejna sprawa, że mówimy o setkach tysięcy ludzi, którzy zostali przesiedleni i żyją w jakichś takich tymczasowych obozach, więc to są kolejne miejsca, które trzeba zorganizować. I my tam nie tylko stawiamy punkty medyczne takie tymczasowe, ale też pomagamy tam, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, bo to jednak jest trauma wojny. UNICEF pomaga również zorganizować tymczasowe szkoły i wsparcie dla najmłodszych. W ostatnich tygodniach organizacja znacząco zintensyfikowała swoje działania na Bliskim Wschodzie. Policjanci apelują o ostrożność podczas powrotów ze Świąt. Mundurowi przewidują, że tłoczno będzie od godzin popołudniowych. W trakcie podróży zachowajmy czujność, mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Musimy się przygotować przed taką podróżą, te dni wypoczynku nas rozleniwią, tak więc koncentrację na drodze i przygotowanie przed jazdą. Rozglądajmy się, szczególnie przy zmiany pasa ruchu, na skrzyżowaniach, w rejonach przejść dla pieszych. To są takie fragiczne punkty, gdzie dochodzi do zdarzeń. Od piątku na drogach trwa akcja policji związana z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie świątecznym. Tylko wczoraj mundurowi zatrzymali blisko 240 kierujących, którzy byli pod wpływem alkoholu ponad 40 wypadkach zginęły 4 osoby, a blisko 50 zostało rannych. Nie ma dowodów na udział Ukrainy w próbie sabotażu gazociągu na Węgry, poinformował szef serbskiej Wojskowej Agencji Bezpieczeństwa Diuro Jowanić. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcą była osoba z grupy migrantów. Wokół sprawy jest wiele dezinformacji, podkreśla szef Wojskowej Agencji Bezpieczeństwa. Kto je ukazuje?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 Wczoraj władze Serbii poinformowały o znalezieniu materiałów wybuchowych przy gazociągu Balkan Stream na swoim terytorium. Premier Węgier Viktor Orban zwołał Radę Bezpieczeństwa i zasugerował, że za sprawą może stać Ukraina. Kijów odrzucił te oskarżenia, wskazując na rosyjski ślad w sprawie. Święta przy stole mogą być zdrowe, nawet mimo ogromu różnego rodzaju smakołyków. Wystarczy przestrzegać kilku podstawowych zasad, jeść z zachowaniem zdrowego rozsądku i pamiętać, że objętość żołądka jest taka sama każdego dnia, mówi dietetyk kliniczna Karolina Górnik-Horna zaplanowanie odstępów między posiłkami. Żeby to nie był jeden posiłek, który zaczynamy od śniadania wielkanocnego, a kończymy wieczorem, powinniśmy mieć taki rytm jak w pozostałe dni, czyli główne posiłki i zapewnienie temu żołądkowi odpoczynku od po prostu trawienia, gdzie na przykład będziemy tylko wypijać między tymi głównymi posiłkami płyny bez dodatku cukru. Słodycze powinny być wkomponowane w posiłki główne. Przerwy między jedzeniem można spędzić w sposób aktywny, wybierając się na przykład na spacer.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 Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w 13 województwach, z wyjątkiem Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Małopolski. W ciągu dnia deszcz może padać na przeważającym obszarze kraju, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego. Na wschodzie może także zagrzmieć. Temperaturę od 7 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, 10 na Kujawach, do 12 w Lubuskiem.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 Trzymać, zdystansować, obserwować. Takie świadome funkcjonowanie, można powiedzieć. Czy można wytrenować nasz mózg do tego, żeby myślał o rzeczach przyjemnych, a nie nieprzyjemnych? To, że my też czasami skupiamy się na rzeczach trudnych i nieprzyjemnych, jest, jest, jest uwarunkowane dla ewolucyjnie. Tak? Musimy dokładnie w jakiś sposób też wychwytywać, że tak powiem, te zagrożenia i w jakiś sposób przetrwać, sobie radzić z nimi, zaopiekować się nimi też. Ale jak najbardziej też ten element właśnie rozpoznania, gdzie za długo i za często jesteśmy w tych trudnych przestrzeniach jest bardzo ważny i faktycznie uważam,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 Dalej. A ta medytacja uważności właśnie służy temu, żeby złapać tę myśl i ją siłą zaciągnąć i skupić się na oddechu.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 do wiedzy.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 Reklamie. 10:30 na zegarach, a my mamy połączenie z doktorem Tomaszem Barcińskim z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. To wielki dzień dla ludzkości, chciałoby się powiedzieć. Zbliżymy się do księżyca. Kiedy to nastąpi? To nastąpi dziś w nocy. Dziś 20 minut przed pierwszą i 20 minut po pierwszej w tym przedziale astronauci znajdą się za Księżycem. Znajdą się bardzo blisko. Będą oglądać tę stronę, która jest niewidoczna z Ziemi. Czy to... Więc to jest... Mhm. Ty, to będzie pierwszy raz, jak ludzkim okiem na żywo będziemy w stanie zobaczyć tę część Księżyca? Nie, Nie. Mi, misja Apollo... Też wykonywała taki przelot, więc to nie będzie e, pierwszy raz. Natomiast to będzie pierwszy raz od e, przeszło pół wieku, więc e, to jest, to jest wielkie, wielkie wydarzenie i to będzie pierwszy raz w nowej technologii. Nowy statek kosmiczny, no wszystko, wszystko nowe, tak jak słyszeliśmy już wcześniej w mediach. Mm. Jakie panie doktorze ta cała misja Artemis II ma znaczenie, skoro jak pan już wspomniał raz jako ludzkość coś takiego zrobiliśmy. Dlaczego robimy to ponownie? W latach 70. Ubiegłego, ubiegłego wieku przestaliśmy latać na księżyc. I od tamtego czasu następowały próby, głównie, głównie polityczne, głównie organizacyjne, żeby do ten księżyc wrócić. Jak, jak, jak, jak widzimy wszyscy, nie było to łatwe, bo trwało to wiele lat i nastąpił przełom. Nastąpił przełom polityczny, organizacyjny. Jesteśmy w stanie znów latać na księżyc. Za kilka lat człowiek już po Księżycu będzie chodził z powrotem, a co za tym idzie. Bo należy pamiętać też, że Księżyc nie jest celem samym sobie. On jest bardzo ciekawy, jest bardzo blisko. Ale w długiej perspektywie czasu, jeśli chcemy latać w głęboki kosmos, to Księżyc będzie dla nas taką stacją przesiadkową. Znaczy nasze rakiety będą, będą startować z Księżyca ze względu na jego niską grawitację, brak atmosfery. Więc, więc żeby latać dalej, Potrzebujemy tej stacji Czyli Potrzebujemy pierw... wrócić na Księżyc To jest pierwszy krok do kolonizacji Księżyca? Tak, to jest pierwszy krok, konieczny krok do, do kolonizacji. Choć y, Artemis II nie wyląduje na Księżycu, ale się do niego zbliży, y, otwiera to drzwi do kolejnej, do kolejnej misji, y, do, kolejnej, do kolejnego cyklu misji, do dalszego cyklu misji, gdzie na, na Księżycu wylądujemy. Mhm. Mówi... A w końcu będziemy tam, będziemy tam y, budować habitaty i tak dalej. Mówi pan o perspektywie kilku lat, jeśli jak człowiek ponownie stanie na Księżycu Naprawdę to nie na zbyt optymistyczne? Bywają opóźnienia. Mhm. Możemy się spodziewać opóźnień między misjami, prawda? Misja Artemis 1 leciała w 2022 roku, czyli mamy szósty. Kolejne misje Artemis miały lecieć szybko, zaraz za tym 22. Następowały różne opóźnienia względu na rozwój technologii, na testy, które trzeba było zrobić na, na awarie nieprzewidziane. Te opóźnienia się kumulują, natomiast no, program jest wytyczony bardzo konkretnie. Panie doktorze, a czy poza taką no, testowaniem granic eksploracji albo przesuwaniem granic eksploracji kosmosu, czy ta misja dostarczy także naukowcom nowych informacji? Czy jest coś o Księżycu, czego jeszcze nie wiemy, a chcemy się dowiedzieć z tej misji? Tak. Mm, y Tutaj nie będzie przełomów, dlatego że na, księ na Księżyc, choć ludzie nie latają, to latają orbitery, znaczy takie satelity księżycowe, które go fotografują i mierzą dość dobrze, więc, więc wiele misji yy, bez udziału człowieka na pokładzie miało miejsce. To, co będzie cenne naukowo, to to jak człowiek się zachowuje w, w locie. Mimo, że lecieliśmy już na Księżyc, bo teraz mamy nowe metody badawcze, nowe przyrządy, nową diagnostykę, no to min min min minęło ponad pół wieku. To proszę sobie wyobrazić, jak wygląda e, skok w diagnostyce chorób na Ziemi. Więc tak samo e, diagnostyka jest dużo lepsza w przestrzeni kosmicznej, więc, więc dostaniemy lekarze. Lekarze mm, kosmiczni dostaną Świetne, świetne dane do, do badań po to, żeby kolejne, kolejne ekipy, czy mieszkańcy już na Księżycu, czy czy podróżnicy w kolejnych misjach byli bezpieczniejsi. To mhm. będzie główny, doniosły, doniosły yy, efekt. Natomiast sam księżyc jest, yy, nie zostanie w tym momencie w Artemis 2 zbadany szczególnie mocniej. Jasne. Panie doktorze, bo wspomniał pan o tych czynnikach chorobowych zdrowotnych. Yy, czytam w różnych źródłach, że to będzie najdalej jak człowiek odleciał z Ziemi w przestrzeń kosmiczną, to rzeczywiście tak będzie? Czy to jest taki chwyt marketingowy ciut, nieco? To ciut dalej, ciut dalej. Ciut dalej to nie rozumiem. będzie radykalnie dalej, to będzie ciut dalej. Ta trajektoria po prostu będzie trochę dalej od Ziemi niż, niż, niż było w Apollo 13. Natomiast jeśli pan mówi o, o tym obciążeniu, to mhm. pamiętajmy, że weźmy na przykład tą międzynarodową stację kosmiczną. Ona lata dość nisko, ona lata kilkaset kilometrów. Nad, nad, nad powierzchnią Ziemi. Tutaj astronauci pokonają dziesiątki tysięcy i wyjdą poza nasze ochronne pole magnetyczne, więc będą wystawieni na promieniowanie Słońca bez żadnej osłony, promieniowanie kosmosu, które jest ogromne, a będą tak naprawdę chronieni taką puszeczką cienką, metalową, więc dostaną sporą dawkę tego promieniowania i to będzie duże obciążenie dla nich. Ta, ta badania, badania wpływu promieniowania, badania samego promieniowania na pokładzie statki, statku kosmicznego będą tutaj bardzo, bardzo ważne i bardzo intensywne. No tak, i niezbędne, jeśli chcemy rzeczywiście wyruszać w dalsze i dłuższe podróże w przestrzeń kosmiczną. Mhm. Panie doktorze, jeszcze chciałem zapytać o wyścig, bo to jest misja organizowana przez NASA, ale są mhm. przecież także misje y, y, eksploracji kosmosu, misje zupełnie prywatne tutaj na czele oczywiście z Elonem z Elonem Maskiem. Czy to jest jakaś rywalizacja? Czy to jest powrót do takich nieco zimnowojennych czasów także rywalizacji o to kto pierwszy zdobędzie kosmos? Tak jak, jak, jak zawsze mamy tutaj najbliżej najbliżej nas jest rywalizacja rynkowa prawda ona mhm. zawsze jest. I tutaj są aspekty rywali, rywali, rywalizacji rynkowej, no bo firmy prywatne się też przygotowują, ale też jest rywalizacja polityczna pomiędzy państwami, jak, jak to, jak to zwykle, zwykle bywa, kto będzie y, szybciej eksplorował ten kosmos. No bo to też jest tak, że jak ktoś zajmie miejsce, to ono już jest zajęte, prawda? Mm -hmm. to, to, to, to taka zasada tutaj trochę będzie obowiązywała. Więc, więc jest tutaj, można powiedzieć, że, że ten wyścig wciąż trwa. No bo i czytałem, że, że Chińczycy chcą ubiec Amerykanów i pierwsi postawić ponownie stopę na Księżycu. Tak, stąd, stąd też te wysiłki NASA, żeby yy, lecieć szybko, żeby tego już nie odkładać, żeby się skoncentrować i... i eliminować te, te problemy, które występują, technologiczne. Natomiast jeszcze jedną, na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, Proszę. że to jest misja robiona przez NASA, ale moduł serwisowy, czyli tak naprawdę kawał statku kosmicznego, który, który zawiera napędy, na przykład y, robi, zrobiła Europejska Agencja Kosmiczna, czyli my Europejczycy też w tym mamy swój udział. Panie doktorze, to na koniec chciałem pana zapytać, jak będzie wyglądało dzisiaj to, te, te kluczowe minuty, godziny, kiedy astronauci znajdą się po tej niewidocznej stronie, e, stronie Księżyca. Mm -hmm. e, czytam, że na 40 minut zostanie utracona łączność pomiędzy Ziemią a, e, a kapsułą.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 I wtedy odzyskają łączność. Ale potem nastąpi jeszcze bardzo ciekawa rzecz. Nastąpi zaćmienie słońca. To znaczy, Księżyc znajdzie się między Słońcem a statkiem kosmicznym na niemal godzinę. I w tym zaćmieniu słońca oni będą oglądać Księżyc taki czarny, prawda? Zobaczą też koronę słoneczną i jest szansa, że zobaczą błyski na powierzchni Księżyca upadku mikrometeorytów. Więc to będzie bardzo, bardzo to, to jest kulminacyjny moment misji, tutaj zobaczą najwięcej, a to będzie y, za 20, zacznie się wszystko za 21 w nocy naszego czasu, czyli już, już całkiem niedługo, zachęcam do oglądania. To jest tak, panie doktorze, że my też to zobaczymy? Yy, tak, będą transmisje. Będą transmisje, będą, będą informacje. Trzeba, trzeba, trzeba powiedzieć, że statek kosmiczny jest połączony z ziemią łączem, łączem optycznym, łączem laserowym, które jest bardzo szybkie. Dlatego te piękne zdjęcia w wysokiej rozdzielczości oglądamy niemal, niemal w czasie rzeczywistym. Te zdjęcia Ziemi i Księżyca tak. przybliżającego się zapierają dech w piersiach. Odsyłam Państwa do internetu, także na portal Polskiego Radia 24. Tam Państwo oczywiście znajdą i proszę śledzić misję Artemis 2 z, z czteroosobową załogą na pokładzie Oriona. A z nami doktor, był doktor Tomasz Barciński, ekspert w IceEye. Bardzo serdecznie, Panie Doktorze, dziękuję. Wesołych Świąt. <głosy> dziękuję. Wesołych Świąt. Do widzenia. Gość Polskiego Radia 24 a jak o świętach mowa, to z nami ksiądz Grzegorz Kurp, radca prowincjonalny Zgromadzenia palotynów. Szczęść Boże, proszę księdza. Szczęść Boże, witam. Jaka dla księdza jest najważniejsza, najważniejszy aspekt wymiar świąt Wielkiej Nocy? No, najważniejszy jest ten, który w ogóle dotyczy i dlatego, że te święta są w ogóle e, organizowane, że tak powiem, czyli samo z stanie Jezusa Chrystusa i to, co jest związane z całym jego, z całym Jego przesłaniem, z całym ciężarem gatunkowym, treściowym tych wydarzeń związanych z męką i śmiercią, śmiercią Chrystusa. Także tu nie może być nic innego na pierwszym miejscu, bo to zajmuje pierwsze miejsce. Wykorzystamy księdza wiedzę, znajomość Watykanu i realiów stolicy apostolskiej. To były pierwsze święta, które przeżyliśmy z papieżem Leonem i też wyjątkowe obchody Triduum Paschalnego. Co najbardziej zwróciło księdza uwagę? No, tak, tytuł paschalny rzeczywiście papieża, papieża Leona. To jest pierwsze, pierwsze w jego roli jako papieża. I rzeczywiście no, takie, co mogliśmy zobaczyć wszyscy na pierwszy rzut oka co było inne, co było nowe, a w, na dobrą sprawę powrotem do, też do, do, do, do dawniejszych sposobów obchodzenia świąt w Watykanie. Między innymi myślę, że wszyscy to zauważyli w Wielki Piątek papież Leon sam niósł krzyż podczas całej drogi krzyżowej. Zarówno w przypadku Paweża Franciszka, Benedykta, czy Jana Pawła II później nie było to możliwe ze względu na, na stan zdrowia po prostu. Mhm. Także to, to, to, było, to było utrudnione fizycznie. Chociaż Jan Paweł II też, kiedy był jeszcze w pełni sił fizycznych, ten krzyż niósł podczas, podczas właśnie liturgii, pięknej liturgii drogi krzyżowej w Koloseum. Także profesor Leon daje nam, daje nam to, co, co jest taką jego, taką jego specyfiką zwracania uwagi na, na sprawy mm, współczesnego świata. Myślę, że jest to coś, co zauważamy. Nie jest to tylko związane z tym, że dzieją się różnego rodzaju wydarzenia, rozruchy, wojny, ponieważ one zawsze się działy i pamiętamy, że chyba nie było takiego orędzia Urbiet-Orbi, czyli miastu i światu, w którym od nie wspominałyby konflikty, nie byłby apel o, o zaprzestanie konfliktów, chociaż ich natężenie zarówno w świecie, jak też, jakby w naszej świadomości, ponieważ te wojny dzieją się dziś za naszą granicą, a właściwie dzisiaj wszystkie wojny, które się dzieją, to dzieją się, odczuwamy ich skutki, czy ekonomicznie, czy też informacyjnie. To wszystko, co jest dzięki środkom masowego przekazu. Niekiedy nawet w czasie rzeczywistym przekazywany nam e, również się jest nasz zamęt. Może dlatego ta intensywność wołania o pokój też jest inna i też inaczej jest e, naszą recepcją tych wydarzeń, e, te, tych apeli, ale właśnie papież zwraca bardzo mocno, uwagę na, na ten aspekt, e, powiedziałbym, bardzo mocno społeczny przeżywania, przeżywania świąt zmarł, Chrystusa. E, I to jest to jest, to jest, to jest by się taka. Taka jakaś pieczeń, również w kontekście, ale to już się nie pojawiło, ale na pewno w kontekście wszyscy czekamy na encyklikę papieża o sztucznej inteligencji. Właściwie to jest coś, co, co, co myślę, że będzie takim e, pewnym kamieniem milowym też początkiem e, takiego w pisaniu w encyklikach, w adkortacjach e, papieża Leona.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 państwami. Nie pozwólmy, by nas sparaliżowały, tak mówił papież Leon XIV tak. podczas błogosławieństwa Urbi et Orbi. To ja księdza jeszcze poproszę o taką analizę, czy też ocenę może tego pierwszego roku pontyfikatu. Ksiądz już poniekąd o tym mówił, także wspominając o oczekiwaniu na, na pierwszą encyklikę papieża, ale to rzeczywiście... W wyjątkowo niespokojnych i niestabilnych globalnie czasach Leonowi XIV przyszło rozpocząć swój pontyfikat. No, o, oceniać, oceniać byśmy nie odważył, natomiast y, muszę przyznać, że... To o interpretację że, y, poprosimy. Y, y, muszę przyznać, że wiem, że wiele osób tak mówi, ale ja mam na to dowody, że kardynał Prewos był moim faworytem, jeżeli chodzi o, o wybór y, na papieża. Nie spodziewanie się tylko, że będzie do imienia Leona XIV rzeczywiście. Jakieś inne miałem na myśli, natomiast y, absolutnie przeglądając życiorysy i przeglądając tę sylwetkę, biografię, Wydawało się, że kardynał Robert Prewost jest takim najbardziej po ludzku tak po prostu gdzieś tam odpowiadającą osobą. Jest to bardzo, myślę, dynamiczny, dynamicznie i wyważony. Papież nie dokonuje, nie dokonuje wielkich rewolucji, które zazwyczaj, wszystko co gwałtowne i w przyrodzie, dzisiaj to odczuwamy burze, burze wiatry i grady, wszystko co gwałtowne jest niszczycielskie, wszystko co jest piękne, potrzebuje ciszy, wzrostu i podlewania. I tak samo myślę, jest, jest właśnie z pontyfikatem papieża Leona, który kontynuuje, jest, to jest bez, bez dwóch zdań, kontynuuje linie zapoczątkowane przez papieża Franciszka, choćby w tym, co nazywamy synodem o i pewną metodą pracy i życia Kościoła, czyli wsłuchiwanie się, wspólne rozeznawanie, mówiąc w takim ogromnym skrócie, więcej telegraficznym. Także ta kontynuacja jest zupełnie widoczna. Z drugiej strony ten jego rys charakterystycznie augustiański. Posłuchajmy, popatrzmy, że właściwie w każdym jego przemówieniu pojawia się święty Augustyn, papież papierze jest zakonu augustianów, a święty Augustyn to jest naprawdę... No stojący właśnie, jaki to jest ten rys, rys augustiański? stawiający głównie na, na, na wolę. To jest ciekawe, nie wiem, czy jakby, jakbyście Państwo otworzyli sobie kiedyś na przykład chomilię inauguracyjną papieża Benedykta XVI, mm -hmm. to on też był augustynikiem, tak nazwijmy to. On zapisał doktorat, św. Augustyna habilitacja, bodajże też tak, że też ten, ten święty był mu bardzo bliski, gdzie jest postawiony, postawiony aspekt na ludzkie uczucia, wolę, wolność. Y oczywiście to jest y przepotężne działa św. Augustyn, które w bardzo wielu, w bardzo wielu yy, aspektach możemy tam odnaleźć jakieś zwierciadło tego, czego, na, na, czego, co nas dotyczy. Na pewno w większości osób znanych są w fragmentach wyznania św. Augustyna. To jest takie podejście egzystencjalne, że... Poszukuje Boga autentycznie w tych wydarzeniach swojego życia i to nawet w tych bardzo ciemnych, w takich bardzo trudnych. To jest tak, że każdy z nas pisze historię zbawienia, swoją historię zbawienia również we współpracy z, z, z własną Pana Boga i u świętego Augustyna to się pięknie odbija. I właśnie papież Leon bardzo mocno akcentuje tego no, nauczania świętego Augustyna, to się bardzo często pojawia. Natomiast to to w swoim aspekcie życia społecznego związany z, właśnie z rozwojem sztucznej inteligencji, która myślę, że konsekwencje tego, takie dogłębne, to też jakby stoją dopiero przed nami. One objawią się z pewnym opóźnieniem, jak wszystko, co ważne w naszym życiu, też potrzebuje czasu, żeby się objawić do końca. Tak samo i będzie z tym aspektem sztucznej inteligencji. A już to widzimy właśnie w aspekcie nowej struktury bezrobocia i tak dalej. Także papież też o tym często, o tym często wspomina myślę, że właśnie z takim jakimś nadzieją czekamy na, nadzieją, oczekiwaniem po prostu na, na, na nauczanie papieskie w Jasne. tym zakresie. To... Także to jest na pewno takie rysy charakterystyczne z grubsza. Dobrze, to proszę księdza, ostatnie moje pytanie, to tak mamy półtorej minuty do dwóch na, na, na odpowiedź, bo przed nami pomiędzy od 13 do 23 kwietnia druga, trzecia, przepraszam, zagraniczna podróż Pielgrzymka apostolska Leona XIV. Papież odwiedzi Algierię, Kamerun, Angolę i Gwinę Równikową. Czemu wybór papieża padł akurat na te państwa Afryki? E, tak, to są państwa, Afryki, mnie osobiście też bardzo bliskie, ponieważ w, tamtym, w tamte rejony e, też często gdzieś e, zaglądam. Tam są Polotyni obecni, z, z, z, nie w Algierii, ale właśnie Kamerun, e, wybrzeże Kości Słoniowej, Burkina Faso, to jest właśnie to z, e, zachodnie wybrzeże afrykańskie e, plus Algeria, e, która, e, e, która no, ma, ma to, to wielkie doświadczenie też Yy, Dżenników, yy, pamiętamy film Ludzie Boga, yy, to właśnie to, jest, to dzieje się właśnie w Algierii u trapistów. Yy, jest, to, jest to bardzo ważny rejon na mapie, na mapie kościoła, w którym yy, rzeczywiście Afryka, w ogóle Afryka, yy, Kościół Afrykański, jeżeli tak możemy powiedzieć, Afrykański, byśmy podzieli, <coughs> przepraszam, Kościół Europejski, a ja wiem jak on jest zróżnicowany, tak samo jest i w Afryce, ale szczególnie te kraje yy, tutaj zachodniego, zachodniego wybrzeża. Afryki, Afryki, one są, one przeżywają wielki, wielki rozk, wielką nadzieję, ale też i wielkie promendum związane z epokajami politycznymi. Choćby wy, właśnie wystarczy wspomnieć tutaj sąsiedzkie z, z tych okolic Burkina Fasów, gdzie na też kończy. napięcia się pojawiają bardzo mocno. Także no doniosłość tego jest związana na pewno z żywotnością tego kościoła, też z wielkim zaciekawieniem czekam na, na to, co papież tam powie. To przed nami trzecia podróż apostolska, trzecia pielgrzymka Leona 14, 13-23 kwietnia Algieria, Kamerun, Angola i Gwina Równikowa, a równo za miesiąc 6 czerwca papież leci do Hiszpanii. Z nami był ksiądz Grzegorz Kurp, radca prowincjonalny Zgromadzenia Pallotynów. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę księdza, wszystkiego dobrego, wesołych Bo świąt. Dzień wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Pozdrawiam Dziękujemy. 10.52 na zegarach, przepraszam najmocniej. Z nami Daria Hoffman, behawiorystka, prowadząca profil na Instagramie Dobre Życie z Psem i autorka e-booku Jak budować bezpieczną i przyjazną relację dziecka z psem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla psów, dla zwierząt naszych domowych święta to trudny czy miły okres? Ja bym raczej powiedziała, że trudny, jeżeli chcemy je wszędzie zabierać ze sobą. Jeżeli zadbamy o to, żeby ich potrzeby, które są inne niż nasze ludzkie, zostały zaspokojone, to może być to miły i dobry czas dla nich również. Dobrze, to jak sprawić, żeby to był dobry i miły czas dla nich, jeśli oczywiście stoimy przed wyborem albo zostawić naszego czworonoga samego w domu, albo zabrać go ze sobą w podróż na święta do rodziny? Mm -hmm. e, rozdzieliłabym to na takie dwie sytuacje. Jedna sytuacja jest taka, że wychodzimy z domu na kilka godzin na obiad świąteczny e, i tutaj zdecydowanie zalecałabym to, żebyśmy psa po prostu zostawili w domu. Ale najpierw, żeby ten dzień był dla niego e, również dobry, zabrałabym go na długi spacer w przyrodzie, żeby jego potrzeby były zaspokojone a potem po prostu zostawiłabym go w domu, żeby sobie spokojnie spał i odpoczywał. Dlaczego? Dlatego, że taki tłum ludzi, którzy dużo mówią, którzy są głośni, wszyscy chcą się z tym psem witać, dotykać może, to jest dla psa bardzo dużo i to bardzo przepoźcowuje psy, więc ja w swojej praktyce widzę, że po świętach, czy Bożego Narodzenia, czy właśnie Wielkiej Nocy, psy potrzebują po prostu odpocząć, jeżeli uczestniczą w tych rodzinnych spotkaniach. Ja, ja przepraszam, I... ja to widzę z własnego doświadczenia. Jak wczoraj tak. wróciliśmy z psem ze świąt, no to pies śpi praktycznie, spał do dzisiejszego poranka. Dokładnie. Po prostu to jest dla psów bardzo dużo. One mają bardzo wyostrzone zmysły i nasz świat w ogóle jest bardzo szybki i bardzo intensywny. I nasze psy pokazują nam, jak bardzo, bo one po prostu potrzebują odpoczynku, kontaktu z przyrodą i naprawdę lepiej jest im zostać w domu i spać. A ale właśnie, Ale mamy... jeśli nie możemy, jeśli to nie jest dokładnie. 8 godzin obiadu, tylko podróż na 1, 2 czy na 3 dni. Tak, dokładnie. To jest ta druga sytuacja, o której chciałam powiedzieć, bo czasami nie mamy możliwości po prostu, żeby zostawić psa na tę, tą dobę, dwie czy trzy. Ja bym y, zadbała o to, żeby... Y, y, również zachować jakiś taki rodzaj rutyny dla psa, czyli na pewno nie rezygnować ze spacerów, zabrać tego psa na spacer, gdzieś pójść dalej, poświęcić mu godzinę czasu, a potem zadbać o to, żeby on mógł po prostu odpocząć. Czyli może to być oddzielny pokój, może to być jakieś miejsce oddalone trochę od tego centrum rozmów i życia rodzinnego. Poprosiłabym również rodzinę, żeby może co 5, 10, przy 15 minut każdy nie podchodził do psa, nie do go i nie mówił do niego, tylko żeby ten pies mógł po prostu uczestniczyć w taki bardziej bierny sposób, czyli mógł sobie po prostu gdzieś być z boku i odpoczywać. W taki sposób bym dbała o jego dobrostan, mhm. bo... Dla psa takie na przykład dwa dni, gdzie on jest cały czas w jakiejś zabawie, ktoś do niego mówi, rodzina się za nim stęskniła i tak dalej, no to jest bardzo, bardzo trudne doświadczenie po prostu. Jasne. A y, czy są jakieś takie metody zabranie rzeczy z domu, kocyków, czegoś, co pies będzie kojarzył z tym właściwym ogniskiem domowym? Może wybrać jakiś mhm. środek lokomocji? Y, y, jest lepiej dla psa? Czy wy, wygrywa samochód, czy lepiej, czy lepiej wybrać na przykład pociąg? Ja bym powiedziała, że wygrywa samochód, jeżeli mamy taką możliwość. Dlaczego? Dlatego, że no nie ma dużej ilości ludzi, które są w pociągu, tego dworca, na którym też są ludzie, więc im bardziej intensywna taka nowa sytuacja, no tym więcej ten układ nerwowy psa musi, że tak powiem, spożytkować energii, żeby sobie z tymi sytuacjami poradzić. E, więc to jest e, jakby ta pierwsza część odpowiedzi na pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o, o to czy zabrać kocyk czy jakieś takie rzeczy. Oczywiście jeżeli pies lubi jakieś swoje przedmioty można je ze sobą zabrać, ale ja jednak stałabym na takim stanowisku, że źródłem poczucia bezpieczeństwa u psa jest jego przewodnik. E, więc jeżeli e, przewodnik jest z nim i jest rzeczywiście przewodnikiem, który prowadzi go przez to życie w ludzkim świecie, to pies się będzie czuł bezpiecznie. Więc na to bym kładła nacisk, żeby rzeczywiście starać się być tym przewodnikiem, który pomaga psu. Odnaleźć się w różnych sytuacjach. To na koniec zapytam, bo to takie pytanie nie tylko na te święta, te niestety już powoli dobiegają końca, chociaż obiady świąteczne jeszcze przed nami. Trwają, tak. No to właśnie, jak jest z tymi przysmakami ze stołu? Co wolno, czego nie wolno jak sobie z tym radzić? Ja bym powiedziała, że, żeby, nie, wolno. że, że nie wolno. To znaczy, pamiętajmy o tym, że jeżeli damy ze stołu tak po prostu weźmiemy sobie z ręki pod stołem damy psu raz no to on już sobie zapamięta że jest taka możliwość więc on potem będzie wykorzystywał każdą sytuację żeby to zrobić także ja bym raczej sugerowała żeby ludzkie, no to, uje, nie potrafią było ludzkie. być nie, niezwykle uparte psy w tej walce o Tak dokładnie każdy popełni kiedyś ten błąd także każdy ja żałuje, również więc tak. nie Dokładnie, nie jesteśmy święci, natomiast ja jednak zalecałabym, żeby ludzkie było ludzkim, zwierzęce jedzenie, żeby było zwierzęcym jedzeniem, żeby to odróżnić i jednak po prostu spokojnie zjeść sobie obiad przy świątecznym stole swój, a psu dać jego zdrowy i dobry posiłek. Kończymy, bo ja już nie mogę przestać myśleć o moim Wawelku i chcę wrócić Dokładnie. do niego do domu i wyprowadzić, żebyśmy poszli na spacer nawet mimo tego deszczu. Pani ja Daria, właśnie wróciłam z moimi. Tak. Pani Daria Hoffman, tak. behawiorystka prowadząca Dziękuję profil bardzo. na Instagramie Dobre Życie z Psem i autorka e-booku Jak Budować Bezpieczną i Przyjazną Relację Dziecka z Psem. Pozdrawiamy panią, Pozdrawiam. życzymy wszystkiego dobrego i wszystkiego Dzięki. dobrego także dla wszystkich naszych dobrego. zwierzaków. 10.58 tak. na zegarach, za chwilę informacji. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzuca ją zimowe futerka.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 To reclame.